Wibracja 15. Pielęgnuj relacje. Kiedy rozpoczniesz pracę nad wzmacnianiem swoich wibracji, głębiej zrozumiesz to, kim naprawdę jesteś, co masz do zaoferowania i czego chciałbyś doświadczyć na swojej drodze. To rozjaśnij wszelkie relacje obecne w twoim życiu. Zgłębiając duchowe poszukiwania, zauważysz, że twoja potrzeba szczerych relacji będzie wzrastać. Należy pamiętać... Że, duchowo rzecz ujmując, żaden związek w twoim życiu nie jest niewłaściwy. Każda napotkana przez ciebie osoba daje ci idealną szansę na połączenie się z boskością. Nie czujesz się winny, jeżeli w twoim życiu są obecne osoby, z którymi nie potrafisz się dogadać i nie nadajecie na tych samych falach. Na ezoterycznych spotkaniach, jeżeli dwie osoby coś dzieli, jedna zawsze mówi coś w rodzaju a ty niby jesteś taki uduchowiony, tak. Istotną kwestią jest zrozumienie, że jeżeli nie mamy za wiele wspólnego z konkretną osobą, nie umniejsza to jej uduchowienia. Kiedy zrozumiesz, że dany związek nie jest zgodny z pozostałymi etapami twojej podróży i nie zechcesz być utożsamiany z tą osobą, oznacza to, że zaczynasz słuchać swojej duszy. Kiedy zdecydujesz... By odsunąć od siebie taki związek, składasz szacunek boskiemu przewodnictwu. Zamiast czuć się wykorzystanym w tej niefortunnej relacji, bądź szczery ze sobą i z innymi. Ofiarując dar szczerości, zdejmujesz wielki balast z własnych ramion, a innym przekazujesz dar wolności. Jeżeli jesteś właśnie w takim związku i jesteś gotowy na zakończenie go, musisz wypracować sposób, jak tego dokonać. Zachowując współczucie i wdzięczność. Okaż drugiej osobie miłość i podziękuj za relacje, które łączyły was do tej pory. Następnie wyobraź sobie, że przecinasz wszystkie więzy lęku i ograniczenia, które cię dotąd powstrzymywały. Aby silniej zjednoczyć się z nurtem życia i doświadczyć budujących i satysfakcjonujących relacji, przede wszystkim musisz być szczery z samym sobą. Zastanów się, czego poszukujesz. Następnie, jeżeli będziesz gotowy odnaleźć swoją grupę lub nawiązać przyjaźń z kimś, kto pochodzi z tej samej przestrzeni co ty, pomyśl, w jaki sposób możesz im zrobić miejsce w swoim życiu. Jeżeli masz jakieś szczególne upodobania i chciałbyś, aby nowy znajomy się do ciebie przyłączył, możesz dołączyć do konkretnej grupy entuzjastów i otwarcie rozmawiać z jej członkami. Czy jesteś w stanie wysłać swoje myśli wszechświatu? Wyobraź sobie, że otaczają cię ludzie, którzy myślą podobnie i są równie przyjaźni jak ty. Podziękuj bliskim ci osobom za ich przyjaźń. Powiedz im. Co Ci się w nich podoba i zapytaj, jak możesz im pomóc. Bądź prawdziwy w swojej wdzięczności za pozytywne i szczere połączenie. Wibracja na dziś Dzisiaj zajmiesz się uhonorowaniem szczerości swoich relacji dzięki okazaniu wdzięczności za ludzi obecnych w Twoim życiu oraz za czas, który z Tobą spędzają. Jeżeli istnieje związek, który jest dla Ciebie ważny, lecz stanowi niejakie wyzwanie. Istotne jest, abyś podkreślił jego mocne strony, a nie wyolbrzymiał słabości. Taka czynność uniesie twoje wibracje na wyższy poziom. Zamknij oczy i pomyśl o związkach, które przecięły twoją ścieżkę życia. Podziękuj za bliskie ci relacje i wyobraź sobie wszystkie ważne dla ciebie osoby błogosławione ogromną radością. Następnie powiedz, wszystkie związki mojego życia odzwierciedlają szczerość. Jestem wdzięczny za kochających mnie ludzi. Wspaniale jest wiedzieć, że jestem szczery w moich związkach oraz że wspieram i jestem wspierany, co tworzy idealną równowagę. Boskość kieruje każdym związkiem mojego świata. Dzisiaj ujrzę boskość w sobie i w innych. Podziel się wibracją. Każdy związek jest szansą na doświadczenie boskości.